Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 70 Przebyliśmy las i Wasiliew nad moje spodziewanie dotrzymał słowa. Kazał mnie zwolnić od łańcuchów, któremi byłem skrępowany. Za lasem rozłożyła się obszerna równina pokryta zbożowymi polami i tatarskimi wsiami, które znajdują się zwykle daleko od traktu, ustępując na trakcie miejsca wsiom moskiewskim. Pola pstrzą się jaskrawym ubiorem tatarów żnących zboże. Tatarki ubrane są w białe spodnie i długie koloru niebieskiego lub czerwonego suknie w formie koszul uszyte z szerokiemi rękawami Suknie u spodu i u piersi Oszyte są różnokolorowymi taśmami Do taśm na piersiach Przeszyte są srebrne pieniążki Głowy okrywszy chustkami Patrzą się na nas zakrywszy oczy Dłonią według azjatyckiego obyczaju dziewczynka są przystojne A nawet i ładne przez szpary palców strzelają błyski ich czarnego wzroku. Na suknie tatarki wdziewają białe kaftany, kożuchy, baranie, a nawet drogie futra. Na głowy kładą sobolowe lub bobrowe czapki. Tatarki w domach mężów swoich mają osobne mieszkania, a bogaci budują dla nich nawet osobne domy. Każdy wedle możności ma kilka żon. Za żonę płacą pieniądzami lub bydłem. W zabawach i zebraniach Tatarów kobiety ich nie mają żadnego udziału. Siedzą w swoich mieszkaniach i rzadko pokazują się. Na drodze lub na ulicy spotkawszy mężczyznę chowają twarz w futro lub ją dłonią zakrywają. Zasłon nie używają. Ubiór mężczyzn podobny jest do ubioru kobiet. Suknie noszą takiegoż kroju, lecz krótsze bez żadnych ozdób. Wychodząc z domu, biorą na siebie kożuchy i kaftany, głowy zupełnie golą i okrywają je krymkami. Na krymki kładą niski, biały filcowy, formy stoczkowatej kapelusz lub baranie albo sobolowe czapki. Mężczyźni są w ogóle mocno zbudowani, średniego wzrostu, szerocy w plecach, wyraz twarzy mają odraźliwy. Tatarzy kazańscy trudnią się rolnictwem, wyrobem skór i handlem. Szlachty w znaczeniu europejskim, posiadającej włości i poddanych, nie ma pomiędzy nimi, lecz są osoby używające wobec rządu szlacheckich przywilejów rolnicy są wolni płacą podatki do skarbu i obowiązani są dawać rekrutów którzy rozsypani po pułkach moskiewskich w znacznej liczbie wynaradawiają się i przyjmują wiarę grecką Wiele wsi tatarskich rząd uwolnił od obowiązku dawania rekruta, lecz za to obowiązani są przygotować w lasach swoich drzewo dla okrętów moskiewskiej floty. Tatarzy wyznają mahometańską wiarę, duchowieństwo ich nie odznacza się wyższym wykształceniem. Język kazańskich Tatarów jest dialektem, turkomańskiego języka. Wcielili do swej mowy wiele wyrazów bułgarskich, fińskich i moskiewskich. Podobieństwo języka krymskich Tatarów z językiem kazańskich i syberyjskich Tatarów jest znaczne. Języki te można uważać za prowincjonalizmy jednej mowy z powodu rozdzielenia Braku życia politycznego i punktów skupiających ich narodowość, różnice między nimi stają się coraz widoczniejsze i bardziej stanowcze. Charakter mają dumny i ponury, zdolności umysłowe niewielkie, uczuć wzniosłych, nie pojmują, rozum trudno ich obejmuje, przyczyny rzeczy i przedmioty oderwane, lecz za to posiadają wiele zdrowego rozsądku, zdatność do rzeczy praktycznych, przemysłu i handlu. Tatar jest wybornym żołnierzem, wiernym i wykonawczym, wytrwałym w trudach, i pochodach. Nie ma szlachetnej odwagi i rycerskiego męstwa, chociaż w szeregach biją się dobrze i uporczywie podobni w tym względzie do Moskali. Pod względem rzetelności i trzeźwości stoją wyżej niż Moskale leniwego umysłu, ale pracowici, niezrażający się. I uparci mają nadto szczególną skłonność do kupiectwa i grabieży. Tatarzy mają dużo roztropności, przebiegłości i przezorności. Moralniejsi od Moskali jako ludzie małej oświaty są podejrzliwi. Prędko poznają ludzi i przenikają. Obcym nie ufają, gościnnością nie odznaczają się. Moskali nie lubią, lecz są im posłuszni. Interesów publicznych i pojęcia narodowych potrzeb nie mają. Stąd też buntowniczych dążeń nie okazują, chociaż uchwyciliby pewno za broń, gdyby jakie mahometańskie państwo wiodło pomyślną wojnę z Moskwą i wezwało ich do powstania. W teraźniejszej wojnie Tatarzy kazańscy okazują żywą sympatię dla Turcji i spodziewają się oswobodzenia z jarzma moskiewskiego. Lecz powtórzmy, nie są oni już w stanie wziąć inicjatywy w sprawie własnego oswobodzenia i dzielnie niepopchnięci wiecznie zostawać będą zawisłości i posłuszeństwie. Tatarzy, chociaż mają historię, są przecież w dziecinnym periodzie życia narodowego. Własnej wyrobionej inteligencji nie mają i dlatego do samodzielnego, politycznego życia dzisiaj nie są zdolni. Inteligencja polityczna dotąd nigdzie nie była własnością całego narodu, lecz przebywała w pewnych klasach ludności. W państwach feudalnych była ona w klasie szlacheckiej, tożsamo i w państwach monarchicznych i w republikach arystokratycznych. W państwach konstytucyjnych przebywa w szlachcie i mieszczanach, a w państwach samowładnych jest ona udziałem jednego monarchy i wybranych przez niego urzędników. Tatarzy mieli rząd despotyczny, nie wyrobili więc sobie pojęć politycznych, państwo upadło, a z nią inteligencja narodowa, której dotąd obudzić nie mogli. Naród bez inteligencji może być groźnym swą siłą i potęgą, lecz nie wyrobi w sobie własnych moralnych podstaw które by w niewoli dozwoliły mu wytrwać. Jeżeli upadnie, upadek jego będzie śmiercią. Dowodem tego są Tatarzy, kazańscy. Nie mieli szlachty w europejskim znaczeniu, nie mieli politycznego mieszczaństwa. Inteligencja polityczna przebywała w jednym rządzie. Wpadli pod obcą władzę i śpią snem nieprzebudzonym, a dotąd nic ich nie rozruszyło i nie popchnęło do życia. Rozum i duch narodowy jak embrion, spoczywa w ich obyczaju i słowie powszednim, lecz dotąd się nie narodził. Duch i inteligencja narodowa nie wydobyła się z mogił ojców, bo kości w nich złożone są to kości niewolników. Nie wybłysła z meczetu, bo w nim nie ma miłości. Nie wyszła też spod łokcia kupieckiego, ani wyorała się spod skiby przewróconej pługiem. Życie narodowe Tatarów przed wiekami zaklęte zostało, a odtąd nie zjawił się czarodziej, który by je obudził. Duch publiczny rozwija się tylko w wolnym narodzie W niewolniczym Może go wywołać Wspomnienie świetnej A wolnej przeszłości I czysta nauka chrystusowych Zasad W narodzie znowuż W którym inteligencja polityczna Jest udziałem Chociaż Jednego stanu życie narodowe okazuje się w licznych potrzebach publicznych, które niejednakowo wszyscy pojmują, lecz są żywo niemi interesowani. Gdy zaś taki naród wpadnie w niewolę, życie narodowe wyrabia sobie ukryte kanały i pali się wewnątrz, jak w wulkanie, dopóki nie nadejdzie Doba wybuchu. W Polsce, gdyby nie było dawnej szlachty, nie byłoby dzisiejszych dążeń ludowych i szlachetnych usiłowań niepodległości narodowej. U Tatarów nie było szlachty i dzisiaj nie ma żadnego usiłowania do wolności, żadnego ogólnego dążenia ku lepszej przyszłości. Naród w niewoli bez inteligencji politycznej trwać może pod warunkiem zachowania różnego od wrogów obyczaju, języka i wiary. Skoro tylko jednego z tych środków konserwujących narodowość pozbywa się, jak Czeremisi, Czuwasi, śmierć i zagłada niechybnie następuje. Tatarzy dłużej cokolwiek przetrwają niż ich sąsiedzi, bo język swój i obyczaj wzmacniają Ojczystą wiarą, której się dość mocno trzymają Nikt dosyć nie ocenił religii pod względem konserwującym narodowość A jest to wzgląd dla pognębionych narodów nader ważny U Tatarów kazańskich pozbawionych szlachty Mułowie mogliby stanąć na czele politycznego i umysłowego życia ale duchowieństwo ich jest samo bez żywota, ciemne i obojętne. Gdyby byli fanatykami, mogliby rozszerzać i zapalać uczucia narodowe, lecz są na nieszczęście ciepłą wodą, którą Bóg z ust wyrzuca. Kupcy tatarscy posiadają znaczne bogactwa i większą oświatę od rolników, Lecz jak w ogóle wszyscy kupcy są bardzo przywiązani do swoich zbiorów i egoiści, dlatego niezdatni do misji uprawiaczy niwy narodowej. Przyszłość więc kazańskich Tatarów, jeżeli Bóg nie obudzi ich przez nadzwyczajne, a sprzyjające okoliczności, będzie takąż samą jak przyszłość Czeremisów i czuwasów To jest Oczekuje ich zlanie I zmieszanie się Z moskalami Chociaż przyszłość Jest w ręku Boga Możemy jednak z przyczyn rozumnych O przyszłości wnioskować A znając Przeszłość i teraźniejszość Zapuścić Wzrok w osłonięte Przyszłe czasy Tatarów w Moskwie znajduje się kilka milionów, lecz nie zamieszkują jednej krainy, a rozrzuceni są pojedynczymi grupami w różnych miejscowościach i guberniach obszernego carstwa. I ta okoliczność bardzo pomaga do ich wynarodowienia. I tak tatarzy mieszkają w guberniach kazańskiej, wiackiej, Permskiej, Orenburskiej, Symbirskiej, Saratowskiej, Niżegorockiej, Tambowskiej i Astrachańskiej. Nogajcy między Kubanem a Donem, na Kaukazie Kumycy, za kaukackim kraju, nad Azowskim Morzem, w Krymie, w Syberii, w guberniach Tobolskiej, nad rzekami Tobolem, Tarą, Irtyszem i Szymem. W Tomskiej i Krasnojarskiej guberni różnice między nimi językowe, jak to już powiedzieliśmy, robią się coraz znaczniejszymi. Obyczajowe różnice mniej są widoczne, a wszystkich łączy jedna mahometańska wiara. Ci Tatarzy weszli do Moskwy wraz z mongołami. Władza nad nimi centralizowała się z początku w ręku panów Złotej Ordy. W późniejszych czasach rozpadli się na wiele oddzielnych państw, z których najpotężniejsze były państwo krymskie, carstwo kazańskie,